Rozdział 24 Izrael powróci i będzie cieszyć się wolnością. Lucyfer wyrzucony z nieba. Izrael zatriumfuje nad Babilonem niegodziwymi. Porównaj z rozdziałem 14 Izajasza. Jakubowi zaś Pan okaże swą litość i znowu obierze sobie Izraela i osadzi na ich własnej ziemi. Cudzoziemcy przyłączą się do nich i zostaną wcieleni do domu Jakuba przyjmą ich narody i zaprowadzą do miejsca rodzinnego z daleka, nawet z krańców świata, że powrócą na swoje ziemie obiecane. Dom Izraela weźmie ich sobie w posiadanie na ziemi Pana, jako sługi i służące, także będzie trzymał w niewoli tych, którzy go w niewoli trzymali i panować będzie nad swoimi ciemiężycielami. Wówczas Pan uwolni Cię od Twych cierpień, kłopotów, bojaźni i twardej niewoli, którą Cię przytłoczono, abyś służył. Wtedy powtarzać będziesz tę satyrę na króla babilońskiego, mówiąc jakże nadszedł kres mężczy? jak zginęło złote miasto. Połamał Pan laskę niegodziwych i berło panujących. Ten, kto zaciekle smagał narody nieustannymi ciosami, który rządził ludami w gniewie, jest prześladowany i nikt nie protestuje. Cały świat zażywa spokoju, świętuje i śpiewa, weseląc się. Nawet cyprysy i cedry libańskie cieszą się i mówią Odkąd powalony leżysz, drwale nie wychodzą, aby nas wycinać. Piekło poniżej poruszyło się na zapowiedź Twego przybycia. Dla ciebie pobudziło zmarłych wszystkich wielmożów ziemi. Kazało powstać stronów wszystkim królom narodów. Wszyscy oni zabierają głos, by ci powiedzieć: ty również padłeś bezsilny jak i my, stałeś się do nas podobny. Do grobu strącony twój przepych, nie słychać dźwięku twoich harw. Robactwo jest twoim posłaniem, robactwo też twoim przykryciem. Jakże to spadłeś z niebios, Lucyferze, synu Jutrzenki. Jakże runąłeś na ziemię, Ty, który podbijałeś narody. Ty, który mówiłeś w swym sercu, wstąpię na niebiosa. Powyżej gwiazd bożych postawię mój tron. Zasiądę na górze obrad na krańcach północy. Wstąpię na szczyty obłoków i będę podobny do najwyższego. A oto zostaniesz strącony do piekła, na samo dno otchłani. Ci, którzy cię ujrzą, utkwią wzrok w tobie, zastanowią się nad tobą i zapytają Czyż to nie ten, który trząsł ziemią, który obalał królestwa? Ten, który świat cały zamieniał w pustynię, a miasta jego obracał w perzynę, który nie zwalniał swych jeńców? Wszyscy królowie narodów, każdy z nich spoczywa chwalebnie, każdy w swoim grobowcu, a tych... Wyrzucony z Twego grobu, niczym wzgardzona latorośl, otoczony pomordowanymi, przebitymi mieczem, jak trup zbezczeszczony. Z tymi, których składają na kamieniach grobowego dołu, Ty nie będziesz złączony w pogrzebie, boś zatracił swój kraj, wymordowałeś swój naród. Nigdy nie będzie wspomniane potomstwo złoczyńców. Przygotujcie rzeź jego synów za niegodziwość ojców. Niech nie powstaną i nie odziedziczą świata Niech nie zapełnią miastami powierzchni ziemi Powstanę przeciw nim, mówi Pan Zastępów I zniszczę Babilonowi imię i resztę Ród też i potomstwo, mówi Pan Zmienię go w posiadłość jeżów i bagna I wymiotę go miotłą zagłady, mówi Pan Zastępów Tak, przysiągł Pan Zastępów Zaprawdę jak umyśliłem, tak się stanie I jak postanowiłem, tak nastąpi Złamie Asyryjczyka na mojej ziemi I zdepcze go na moich górach Wówczas jego jarzmo z nich się osunie Jego brzemię spadnie im z barek Taki jest zamiar powzięty co do całej ziemi I ta ręka jest wyciągnięta nad wszystkie narody Albowiem jeżeli pan zastępów postanowił, kto się odważy przeszkodzić Jeżeli ręka jego wyciągnięta, kto ją cofnie? W roku śmierci króla Achaza został ogłoszony następujący wyrok Nie ciesz się, cała Palestyno, że został złamany kij tego, co cię smagał Bo z zarodka węża wyjdzie żmija, a owocem jej będzie smok skrzydlaty Pierworodni ubogich popasać będą I nędzarze odpoczną bezpiecznie Podczas gdy ja uśmiercę głodem Twoje potomstwo I zgładzę Twoje resztki Zawyj bramo, krzyknij miasto Zadrżyj cała Palestyno Bo z północy nadciąga dym Nikt się nie odłącza od swego oddziału Co zaś odpowiedzą posłowie narodów? To, że Pan założył Syjon i do Niego się chronią biedni z Jego ludu.